To są informacje Polskiego Radia 24. Prokuratura wzywa pracowników Kancelarii Prezydenta. Mają zeznawać w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień. Jest propozycja zawieszenia broni w Ukrainie. Amerykański prezydent nazywa pomysł małym rozejmem. Zapowiada się turystyczne oblężenie polskich Tatr. Górale z Zakopanego szykują się na majówkę. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Prezydentcy urzędnicy wezwani do prokuratury krajowej Zbigniew Bogucki i kilkoro innych pracowników Kancelarii Prezydenta zostało wezwanych jako świadkowie. Postępowanie dotyczy możliwości popełnienia dwóch przestępstw, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków oraz pomocnictwa w popełnieniu czynu. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego prawdopodobnie chodzi o nieprzyjęcie przez prezydenta ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Zbigniew Bogucki i Paweł Szefernaker krytycznie odnieśli się do prowadzonego przez prokuraturę postępowania. Szef Kancelarii Prezydenta zamieścił zdjęcie wezwania na przesłuchanie w mediach społecznościowych.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 Donald Trump wyraził przekonanie, że Putin chce zawrzeć pokój w Ukrainie, ale jak mówił, pewni ludzie to utrudniają. Prezydent USA nie sprecyzował jednak, kogo ma na myśli. Polska pomoc humanitarna popłynie do Iranu. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się w Algierze do swojej rozmowy telefonicznej z szefem irańskiej dyplomacji. Podkreślił, że Polska koncentruje się na pomocy ofiarom konfliktu i na działaniach dyplomatycznych. Nie, polityki wizowej nie zmieniamy. Natomiast chcemy przyjść z pomocą humanitarną dla ofiar tej wojny. I tutaj zadeklarowałem konkretną polską pomoc. Wcześniej minister informował w mediach społecznościowych, że w rozmowie z irańskim partnerem poruszono kwestie ochrony cywilów, dążenia do pokoju w regionie oraz bezpieczeństwa żeglugi, w tym otwarcia cieśniny Ormus. Polska dyplomacja utrzymuje też obecność w Teheranie mimo napiętej sytuacji. Wszystkie kluby i koła parlamentarne zgodziły się na dalsze prace nad ustawą o rozwoju sztucznej inteligencji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk podkreślał, że przygotowana przez rząd ustawa jest potrzebna i zgodna z oczekiwaniami Unii Europejskiej. Po pierwsze będzie mieć organ, system kontroli i nadzoru nad całym tym obszarem. To jest bardzo ważne. Rynek wskazywał i eksperci, że taki podmiot musi powstać. Zresztą to wynika też z przepisów Unii. Po drugie, implementacja prawa unijnego. Trzecia sprawa, to jest wsparcie dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Poseł PiSu Piotr Uściński przyznał, że projekt rządowy ma wiele zalet, choćby stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych i mechanizmów kontrolnych w postaci specjalnej komisji. Jednocześnie polityk zaznaczył, że projekt nie podejmuje kilku ważnych elementów. Zapominaliście państwo nadzór nad systemami tak zwanego wysokiego ryzyka. Mówimy tu o systemach decydujących o ludzkim zdrowiu, rekrutacji do pracy, edukacji czy zarządzaniu infrastrukturą krytyczną. Co więcej, projekt ignoruje kwestie ochrony praw autorskich i praw twórców. Projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji trafił do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Ta ma czas na przedstawienie podsumowania pracy do 9 czerwca.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 teraz wyjaśniać policja.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 W nocy pogodnie, ale niemal w całym kraju mróz od minus 4 do minus 3 stopni. 2 stopnie na plusie tylko nad samym morzem. Jutro od rana pogodnie, ale po południu chmur będzie przybywać i na północnym wschodzie może padać deszcz. 9 stopni będzie na północnym wschodzie, 13 w centrum, 15 na północy, a 18 na zachodzie. Mamy prawie 7 minut po godzinie 22, a już za moment na antenie Polskiego Radia 24 audycja do pomyślenia. A w niej o tym, na czym polega niewidzialna praca w domu. Skąd biorą się zmartwienia i czy warto im się poddawać? W końcu, jaki jest wewnętrzny koszt naszej troski o bliskich i co daje nam życie z troską na ramieniu? Trzeba przyznać, że temat jak najbardziej życiowy. Więcej informacji już teraz na naszej antenie. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami. Wieczór w Polskim Radiu 24. Tu Polskie Radio 24. Wita się z Państwem Ewelina Kamińska. Słowem kluczem naszego dzisiejszego spotkania będzie troska. Porozmawiamy o tym, z czym wiąże się w naszym codziennym życiu, o tym, czy ma płeć i też jaki jest jej wewnętrzny koszt. O tym już za chwilę. Do pomyślenia. Na ze mną w studiu dziś Olga Gitkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książek Nie zdążę, Nie hańbi oraz niedawno wydanych esejów reporterskich pod tytułem Szyjąc. Jedną z bohaterek właśnie w tej ostatniej pozycji jest wspomniana przeze mnie przed chwilą troska. Wszystkie książki, które piszę, piszę dlatego, że coś mi przez długi czas nie daje spokoju. Tak było z pracą, znaczy w sensie z jakością pracy, kiedy pisałam hańbi. cały czas się zastanawiałam właściwie nad tym, że my bardzo często mówimy o tym, że praca jest albo jej nie ma, ale bardzo rzadko mówimy jaka jest to praca. Słyszałam, jak ludzie rozmawiali na ulicach, w pociągach, w tramwajach. Podobnie było z kiedy Wracały do mnie ciągle jakieś takie refleksje związane z dojazdami w różne miejsca i z troską trochę było podobnie. To znaczy, zastanawiałam się, mówi się, że dzisiaj jesteśmy raczej wyalienowani, że raczej nie potrafimy być solidarni. Bardzo często mówi się o kryzysie solidarności, o takim wyobcowaniu, o raczej nastawieniu na Życie jednostkowe, a ja lubię zawsze obejrzeć drugą stronę. I wydawało mi się, że solidarność to jest takie potężne pojęcie, zwłaszcza w Polsce, które się kojarzy jednak z dużymi ruchami społecznymi, a przecież jeszcze się dzieją różne rzeczy na takim poziomie mikro pomiędzy jednostkami, pomiędzy osobami, pomiędzy małymi grupami, czy to w pracy, czy gdzieś w rodzinie, w kręgach towarzyskich. I ta troska, najpierw zastanawiałam się, czy ona w ogóle może być analizowana, bo jestem socjolożką i socjolożką pracy i analizuję, badam troskę w pracy. Zwyczajnie w, jak w trudnych warunkach ludzie się o siebie troszczą, w trudnych miejscach pracy a książka szyjąc jest takim trochę pobocznym nurtem, popłynęła różnych moich rozważań. To znaczy, kiedyś zajmowałam tą troską w pracy, to oczywiście ona później widywałam ją na ulicach, na reklamach jakichś w przestrzeni publicznej, na murach, graffiti i tak dalej. Bardzo zaczęłam zwracać uwagę na to, gdzie ta troska się manifestuje. Najpierw w takiej sferze słownej, a później właściwie czym ona jest w relacjach ludzkich. Mm -hmm. I w tych codziennych relacjach. Tak, codziennych. Zwłaszcza, że ja wiem, że bardzo dużo się mówi od lat o na przykład pracach reprodukcyjnych, nieodpłatnej pracy opiekuńczej i tak dalej. I tak sobie myślałam, dobrze, mówi się cały czas i nic się nie zmienia, a rzesze osób się zajmują innymi osobami, świadczą troskę. Bardzo często albo nieodpłatnie, albo bardzo, bardzo niskopłatne to są zajęcia. Bo my oczywiście się zajmujemy, nie wiem, swoimi domami, swoimi bliskimi, swoimi przyjaciółmi, swoimi dziećmi, współpracownikami, ale też są rzesze osób, które są odpowiedzialne za to, żeby się troszczyć o innych. Czyli jedni troszczą się mm -hmm. o innych bardziej niż inni. Tak, tak. A czy troska ma płeć? To jest pytanie, które zadałam sobie w mm -hmm. tym takim moim wstępie. I jednocześnie odpowiedź znam, bo to wypływa tak. z twojej książki praktycznie na każdej stronie. Tak, to jest taka... To tak nie jest łatwe. Ale w tej chwili, bo ja o tym w książce nie piszę, bo to akurat przytrafiło mi się trochę później, kiedy ona już się ukazała. Ale oczywiście są badania, są raporty. Z całego świata to nie jest tylko specyfika polska, że troskę świadczą przede wszystkim kobiety albo osoby socjalizowane do roli kobiet. I zależnymi członkami rodziny w bardzo wielu krajach na świecie zajmują się przede wszystkim kobiety. E, taką codzienną logistyką e, domową zajmują się przede wszystkim kobiety. Kiedy się popatrzy na budżet czasu ludności, przede wszystkim kobiety zajmują się tymi takimi czynnościami związanymi z opieką, z troską. Ja wolę słowo troska od słowa opieka, ale bardzo często one są tożsame. I to są raporty, to są, no nie wiem, można sobie prowadzić swoje własne obserwacje. Na przykład w mniejszych miastach, nie wiem, w godzinach, kiedy się odbiera dzieci z placówek, za żłobków czy z przedszkoli. Jednak to są kobiety, często to są babcie, czasem to są też mamy oczywiście. Ale ja całkiem niedawno w marcu spędziłam ileś czasu w szpitalu z moim u mojego taty, bo zachorował. I to na takim oddziale dosyć takim wymagającym. I ja widziałam tam codziennie rzesze kobiet. I to nie, nie chodzi mi tylko o pielęgniarki albo pracownice, opiekunki, bo oczywiście to rzesza, ale również te osoby, które przychodziły się zajmować chorymi z, ro z rodzin. I jedna z opiekunek medycznych właśnie, to są bardzo fajne babki, które po prostu wykonują okropnie ciężką, naprawdę trudną również fizycznie i psychicznie obciążającą pracę. One przychodziły, gadały do ludzi, którzy byli w różnym stanie bardzo, żartowały, zupełnie naturalnie traktowały i rodziny i chorych i w pewnym momencie właśnie jedna z nich przyszła i powiedziała świat to stoi na córkach. Bo rzeczywiście bardzo wiele córek przychodziło, bo córki są trochę sprawniejsze niż, niż mamy, które są już trochę starsze, więc córki przychodzą do, do matek i przychodzą też do swoich ojców. Chociaż oczywiście przychodzili też mężczyźni. Ja sobie prowadziłam te obserwacje przez kilka tygodni. Tak przyglądałam się, bo Czasem byłam tam wiele godzin i oczywiście przychodzili też mężczyźni, ale ta męska troska różni się od żeńskiej. I ja tym teraz nie chcę powiedzieć, że mężczyźni troszczą się gorzej, troszczą się po prostu inaczej, bo też inaczej ten świat, w którym żyjemy, ich do tego przygotowuje. Inaczej ich przygotowuje, czyli tak. ta kobieca troska nie jest naszą naturalnością, tylko jest wyłącznie wyuczona, narzucona? No się od dziewczynek, że nie będą się kłócić, że będą bardziej takie mm, grzeczne. I to jest już e... przygotowanie do tej roli tak, troszczącej się? Tak, daje się im misie, dziewczynki przebierają się za pielęgniarki i oczywiście ja jestem końcówka roczników 70. I tak sobie myślałam, że może to jest pokoleniowe, że może już coś się zmieniło, ale znam dziewczyny, które mają po 20, 20 parę lat i mówią, że w bardzo podobny sposób na przykład szkoła czy inne placówki, je formowały do tego, żeby były grzeczne, żeby raczej nie pyskowały, żeby raczej... Żeby były mądrzejsze od tak, osób. Tak, żeby mediowały, żeby stawiały na relacje. A chłopaki stawiają na trochę inne relacje, na taką przyjaźń, taką kumplowską. A dziewczynki, żeby się potrafiły kogoś zatroszczyć, żeby tam obiad ugotowały, żeby pranie już tam ogarniały dosyć wcześnie. To jest moja na przykład udręka, ja mam dwóch synów. I mimo naprawdę bardzo intensywnych wysiłków wkładanych w takie, myślałam, że tak nasiąkną jakimiś feministycznymi idea ideami, oczywiście nasiąkali do pewnego stopnia, ale ja się załamuję, jak mój starszy syn przychodzi do mnie i mówi upierz mi bluzę. Nie, przepraszam, umyj mi bluzę. nawet słowa upiesz nie przyswoił, co jest, co jest jakąś moją klęską, ale próbowałam i jednak jednak opiera się i mam wrażenie, że to nie jest tylko moja wina, ale również jednak systemu, w którym żyjemy. Okej, okay, ale czy kobiety troszczą się równie o inne kobiety, czy tym obiektem troski częściej są jednak inni mężczyźni o to, żeby trochę, no na przykład jako żona dbać mhm. o to domowe ognisko? Ja tak teraz się zastanawiam, bo to jest oczywiście spontaniczna odpowiedź. Kobiety bardzo rzadko troszczą się o kobiety, którymi są, w sensie. O same siebie rzadko się troszczą, ale też są kobietami. Raczej się spycha te swoje potrzeby gdzieś tam, bo się może niepokoimy, że ktoś pomyśli, że to jest raczej egoizm, a nie jakiś taki zdrowy, zdrowy dystans. Ale faktycznie tak jest, bo mm -hmm. mam też poczucie, że trochę jednak się zmieniło przez ostatnie lata. Trochę się zmieniło, no bo w ogóle świat się zmienia, ale jednak musimy pamiętać, że, że Polska to nie są tylko duże miasta i to nie są tylko, nie wiem, wykształceni ludzie, którzy mogli się obczytać i, nie wiem, samostanowić. Tylko to jest naprawdę rzesza osób, które mieszkały w mniejszych miejscowościach, które muszą Muszą codziennie się zmagać z bardzo wieloma różnymi przeciwnościami, z jakimiś nierównościami, z brakiem kasy zwyczajnie. Bo przecież to, że nie wiem, w rodzinie kobieta decyduje się zostać w domu i zająć dzieckiem, to nie jest tylko kwestia po prostu jakiegoś naszego przywiązania do ról społecznych. To jest głębsza kwestia, że zwykle taka kobieta ma niższą pensję i ona rezygnuje z pracy albo godzi się na ten niższy wymiar macierzyńskiego, no bo tam przez pół roku to jest ileś, potem przez kolejne to jest ileś, potem jeszcze dochodzi wychowawczy, dlatego że mężczyźni więcej zarabiają jednak. Więc to nie są tylko takie miękkie kwestie. To są również bardzo takie twarde, materialne kwestie. Mi się wydaje, że kobiety się potrafią też troszczyć o inne kobiety. Chociaż mi na przykład w życiu bardzo pomogły inne kobiety. I wydaje mi się, że kobiety też potrafią siebie wzmacniać nawzajem. Może też trzeba tego trochę się nauczyć mm -hmm. w pewnym momencie. Szukać ale... siostrzeństwa. Tak, no, siostrzeństwa, wszystko jedno, jak to nazywamy. Hmm, ale tak, bo oczywiście są teorie, zgodnie z którymi siostrzeństwo trochę się już takie zrobiło gorzkie, ale w, w, w praktyce życia codziennego uważam, że kobiety dają innym kobietom bardzo dużo wsparcia. Czyli troska codzienna to jest coś, co tak naprawdę trzyma nas wszystkich w jakichś tak, rzach? Tak, tak. Kto by w ogóle, kto by został, kim by został, kto by został prezydentem kraju, gdyby najpierw ktoś, prawdopodobnie jednak kobieta, nie wiem, nie urodziła go, nie, nie przewijała, nie karmiła, nie, nie prowadzała do placówek, nie pocieszała, bo troska to, są, to jest też praca na emocjach. To nie, jest tylko, to nie są tylko te czynności, że nie wiem, kogoś się przewija albo komuś się gotuje, komuś zrobi się zakupy i kogoś się nakarmi tylko zwyczajnie czasem pyta się, co słychać, co się stało, co tam było, jak, co było w szkole, co było w szkole. Moje dzieci nienawidzą tego pytania, bo y, jak, jak nie uzyskuję odpowiedzi takiej, która by mnie satysfakcjonowała, no, bo jestem dziennikarką. <grym> więc y, jak słyszę tylko, okej, okay, albo dobrze, albo tak sobie, no to drążę. W sensie, y, więc to, to też jest ten element zainteresowania się y, kimś, y, drugim człowiekiem po prostu. Ale to taki znój. Czy to może się łączyć z takim znużeniem? No tak, kobiety są zmęczone i na to też są badania. Kobiety to jest w ogóle absolutnie, być może ktoś pomyśli, że to jest jakiś taki, nie wiem, dowód anegdotyczny, ale nie są badania na to, że kobiety na przykład rzadziej chodzą do toalet. To znaczy potrafią przetrzymywać różne takie fizjologiczne niedogodności, albo nie wiem, pomijają posiłki. Bo zajmują się troską tak, tak naprawdę. Ja do dzisiaj pamiętam, oczywiście to jest zupełnie inne pokolenie, moją babcię, która zawsze nakładała wszystkim jedzenie, a sama gdzieś tam coś jakieś jadła, to co zostało, i w dodatku nie siadała ze wszystkimi, tylko gdzieś tam z boku nastająco. i mnóstwo moich koleżanek, niezależnie od tego, jak bardzo są wykształcone i jak w jak dużych miastach mieszkają do dzisiaj, to robi. Gdzieś tam jedzą coś w biegu, bo tu trzeba kogoś gdzieś zawieść, kogoś skąd się odebrać, kogoś też właśnie podsunąć posiłek. Okej, okay, to porozmawiajmy teraz mm -hmm. o tej luce, o której mm -hmm. cały czas kręcimy się mm -hmm. wokół, czyli wokół mężczyzn. Mhm. Dlaczego mężczyźni nie mają takiego przyzwyczajenia do troski? Znaczy, wiem, że to jest kwestia wychowania i systemu, mhm. ale co się dzieje w tym dorosłym życiu? Mężczyźni zajmują się do... To się oczywiście bardzo zmienia. I na przykład, jak się przeanalizuje badania, to te badania, które badają poglądy, bardzo często wskazują na duży wzrost takich postaw równościowych i partnerskich. Że partnerstwo jest fajne, że kobieta i mężczyzna powinni w takim samym stopniu dzielić obowiązki różne, codzienne, że w ogóle są równi i tak Ale kiedy już przechodzisz takich badań bardziej skupionych na czynnościach, które się w domu wykonuje albo wokół domu, to jednak widać, że tych jednostek, takich opieki, które wykonują kobiety jest o wiele, wiele więcej. Mhm. A mężczyźni nadal skupiają się na takich, powiedziałabym, też tradycyjnie im przypisanych rolach, typu wymiana oleju w aucie, albo zaprowadzenie auta do mechanika, albo skoszenie trawy, skoszenie trawy jeżeli ma się trawnik, albo, nie wiem, jakieś takie naprawy elektryczne i to oczywiście są bardzo ważne prace, jasne, natomiast zakupy, gotowanie, jedzenie i prowadzenie do szkoły to są czynności codzienne i odrabianie lekcji, a olej wymienia się tam raz w roku w samochodzie, do mechanika też się jeździ raz na jakiś czas. I ja bardzo lubię się posługiwać metaforą tego kosza na śmieci. To znaczy śmieci tak naprawdę wyrzuca nie ta osoba, która idzie do śmietnika z workiem, tylko ta osoba, która mówi, słuchaj, jest pełna i trzeba wyrzucić. I to najczęściej jednak są kobiety. To znaczy kobiety to są te osoby, które kminią w głowie ciągle, co tam trzeba zrobić. I to jest takie obciążające. Czyli takie mentalne obciążenie. Tak, ciągła... również taka ciągła praca, praca puzli w głowie. Głowie, które się obracają i muszą się dopasować, co tam jeszcze tego dnia trzeba przeprocesować. To coś też trochę, czym zajmują się optymalizatorzy, tacy tak, internetowi. Tak, Oni tak, zawsze tak. szukają albo w ogóle jak najlepiej. Centra danych. Tam w tle ciągle pracuje jakiś proces. Tak, procesor. w którym tak. momencie co zrobić, żeby na przykład, nie wiem, warzywa mhm. w lodówce nie spleśniały, żeby żeby nie kupić za dużo, ale w tak, innym albo momencie. Albo co zrobić, kiedy się jednak za dużo kupi. Tak, To, to, to, jest, to jest mnóstwo pracy. I wiem, że procentowo rośnie liczba Mężczyzn zaangażowanych również w takie e, prace, ale jednak ciągle e, są takie angielskie dwa słowa, e, caregiver i breadwinner. I to są te pozycje. Kobieta świadczy troskę i opiekę, a mężczyźni jednak jako breadwinnerzy w sensie mają przynosić ten chleb do domu. To jest, to jest ten podział. I praca troski też jest... E, bardzo często niedostrzegana, bo przecież chyba mnóstwo kobiet słyszało, że siedzą w domu, tak? To określenie jest takie bardzo wymowne. Albo właśnie urlop, tak? I to jest ciekawe, bo umiejętnie wprowadzane narzędzia legislacyjne radzą sobie z tą luką. To znaczy, możemy powtarzać dziesiątki lat, że coś jest nie tak i że ten system nie działa i można w ogóle chodzić na manifestacje i można próbować obalić system i można pisać książki, można różne rzeczy robić, ale ostatecznie, kiedy się wprowadzi przymus na przykład urlopów rodzicielskich dzielonych z, znaczy z, z, z ojcem. matka i ojciec, mhm to nagle się okazuje, że ta liczba gwałtownie wzrasta. I co wtedy? Mężczyźni faktycznie mogą przyjąć Ona taką... Ona gwałtownie wzrasta, ale powiedzmy z 0% do 15%, więc to jeszcze nie jest nie wiadomo co, ale tak. Czyli mężczyźni też są w stanie świadczyć troskę? No pewnie, że tak. I wielu z nich to robi. Kobiety, które pracują, nie wszystkie oczywiście pracują, tak, tak samo jak mężczyźni, ale kobiety, które pracują, to znowu statystycznie są na to badania, po powrocie do domu przeznaczają na różne takie dodatkowe czynności o wiele więcej godzin niż mężczyźni. To jest mniej więcej taka proporcja, nie wiem, 3-4 godziny do godziny lub dwóch godzin, które mężczyźni przeznaczają na, na takie utrzymywanie domu, mhm. że tak powiem. I zastanawiam się teraz, bo przecież jest też obserwowany taki dosyć mocny wzrost ruchów prawicowych, które właśnie mówią o tym, że już za dużo kobiety mają. I że już w ogóle opanowały świat i mają już w ogóle tyle praw, że mężczyźni są mierzeni i teraz świat należy do kobiet. No i ja rozumiem, że mężczyznom jest bardzo trudno się też odnaleźć w świecie, bo wszystkim nam w dzisiejszym świecie, mam wrażenie, bardzo trudno jest się odnaleźć, bo bardzo szybko się zmienia. Rzeczywistość jest mnóstwo wyzwań, ale to jednak jest takie bardzo wycinkowe spojrzenie, bo gdyby tak kobiety miały pełnię praw, to naprawdę ja bym się nie bała iść ciemnym korytarzem, gdy zna przeciwka nadchodzi mężczyzna. Tylko to on by się może troszkę też bał. Albo nie wiem, ilu mężczyzn bało się wchodząc do windy z kobietą. No, ja kiedy wchodzę w, wie, w wieżowcu do windy i to jest i, i jadę z mężczyzną, to jednak mam różne myśli. Mam, chociaż jestem bardzo, bardzo dorosłą osobą. Więc, ale ten wzrost takich nastrojów i tej tak zwanej manosfery i tych publikacji grup w internecie i tak dalej, też w jakimś stopniu świadczy o tym, że, że to, że są jakiekolwiek próby nazywania tego porządku porządkiem nie okej, okay, czy w ogóle jakiegoś przesuwania granic, czy właśnie próby mówienia o tym, że prace takie związane z troską trzeba doceniać, to, to, to jest taki backlash, to jest klasyczna ancowka, która po prostu jest reakcją na to, że, że troszkę, dwa milimetry, nie, tyle też ci nie wolno. Więc ja też mam świadomość, że to jest jednak pe pewna, tylko um, grupa mężczyzn, to nie jest bardzo, bardzo duża grupa mężczyzn, ale jednak kiedy się patrzy, nie wiem, na to, co się dzieje w Ameryce, i w niektórych innych krajach również Europy, to to jest zastanawiające dla mnie. To znaczy, nie jest tak, że ciągle i ciągle trzeba będzie coraz głośniej mówić, że ta praca troski jest taka niedoceniana i to jest ciągle praca gdzieś tam w tle, która się non podbywa i która jest taka e, męcząca. Ale zaraz, bo ja tylko mówię o męczącej. Ale ona też może być, ma też taką funkcję dla wielu osób emancypacyjną. To znaczy, i to też myślałam sobie właśnie w szpitalu, obserwując pracownice opieki i pielęgniarki. Ale nie tylko taka troska domowa. Przecież niektórzy po prostu mają prawo chcieć wykonywać pracę troski. I koniec. I to nie jest tak, że to, że to jest ciężka praca znój i, i że ona jest taka przezroczysta, niedostrzegana, niedoceniana Bardzo często to, że teraz mamy nie wiem zacząć wyceniać pracę domową i mówić, albo w ogóle nie wiem, mówić kobietom, że nie, nie rób tego. Po prostu siedź w domu i nic nie rób. Rzeczywiście w sensie siedź w domu i, i nie zajmuj się pracą troski, albo że nie wiem, Trzeba czymś innym w życiu się zająć. No nie. To też może być jakaś taka przestrzeń stanowienia. Decyduje mhm. się właśnie tak. Chcę być w domu z dzieckiem. Chcę być w domu z rodzicem wymagającym opieki. Chcę się zajmować tym i tym. Ale tak systemowo, mhm. globalnie, to jakby no, ciągle ta dyskusja jest potrzebna. Mhm. Co tu zrobić? Co w ogóle zrobić w takim zmieniającym się świecie? żeby coraz więcej grup w ogóle też y, takich y, zawodowych y, mogło właśnie zarabiać więcej, a nie mniej za bardzo ciężką pracę. Y, no, były protesty osób opiekunów, na przykład osób z niepełnosprawnościami, albo y, protesty y, opiekunów medycznych, pielęgniarek i tak dalej. To są, to są duże strajki właśnie zawodów związanych z świadczeniem troski. To może zakończmy tę rozmowę tym, że indywidualna troska to rzecz potrzebna mm -hmm. i coś, co może dawać nam poczucie sensu, ale systemowo trzeba myśleć o tym, jak można ją rozprowadzać w miarę równo. Zgodzi się pan? Tak, zgodzę się, zgodzę się. Tak. Yy, też... No, myślę sobie, że mówimy systemowo, systemowa troska. To są nawet bardzo takie drobniutkie podstawowe rzeczy, to znaczy jak bardzo mało mamy żłobków, albo jak bardzo mamy mało oddziałów położniczych, to znaczy gdzie można, zamyka się teraz porodówki w mniejszych miejscowościach, to też jest element tego systemu troski. I, I mam wrażenie, że kiedy przechodzi do systemowych prób rozwiązywania różnych takich kłopotów, to obcina się właśnie wydatki związane z troską, a to nie powinno być rozwiązanie, raczej powinno się chyba w drugą stronę próbować szukać rozwiązań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Socjolożka, reporterka Olga Gitkiewicz, autorka książki Szyjąc, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do pomyślenia. Ogłoszenie społeczne.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 Minęła 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Fundacja Cancer Fighters zaczęła pierwsze zakupy i finansowanie pomocy dzięki środkom z ogólnopolskiej zbiórki. Pieniądze trafiają już do dzieci, które najbardziej ich potrzebują. Do tej pory zadeklarowano ponad 280 milionów złotych wsparcia. Około 3 milionów 700 tysięcy zostało już wydanych. Zbiórka, która umożliwiła tę pomoc, była jedną z największych tego typu akcji w Polsce. Zainteresowała. Inicjował ją youtuber Łatwogang, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo, zachęcając do wsparcia dzieci chorych na raka. Ciągle tutaj jestem, Dis na raka, czyli utwór rapera 11-letniej Mai Mekan. Inspiracją był właśnie do tej akcji i do niej szybko dołączyli artyści, influencerzy i sportowcy. Zaangażowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Borys Szyc, Dawid Podsiadło, Martyna Wojciechowska, Iga Świątek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 Aż 2300 interwencji w ciągu zaledwie czterech miesięcy małopolscy strażacy alarmują, że z roku na rok rośnie liczba pożarów traw. Od 1 stycznia do dziś służby musiały wyjeżdżać do takich zdarzeń średnio 19 razy dziennie. To mimo znaczącego podwyższenia kary za podpalenia traw i nieużytków rolnych. Komendant Małopolskiej Straży Pożarnej Przemysław Przęczek przyznaje, że na liczbę pożarów miała wpływ pogoda. Brak opadów sprawił, że ta trawa była sucha, co sprzyjało bez wątpienia notorycznym podpaleniom i, i pożarom traw na terenie naszego województwa. Potocznie przyjęło się w naszym kraju, że to pomaga w użyznaniu gleby, co jest oczywiście nieprawdą. Doprowadza to do degradacji gleby, degradacji mikroorganizmów, czy też zwierząt, które żerują na co dzień na tych terenach. A grzywny za podpalenia wzrosły do 30 tysięcy złotych. W najbliższych dniach jeziora znów będą pełne żaglówek i motorówek. Sezon na szlaku wielkich jezior mazurskich tradycyjnie rusza w majówkę. Warto jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo, zanim jeszcze wypłyniemy. Do tego namawiają ratownicy wodni. Można to zrobić instalując, powstałą dzięki naukowcom z Olsztyna, aplikację Żegluj, mówi szef mopr Jarosław Srok. Ta aplikacja cały czas jest uaktualniana i z tego co my widzimy jest bardzo popularna, bardzo chętnie żeglarze szczególnie korzystają i ona nieraz uratowała zdrowie i życie ludzi, ponieważ dyspozytor poprzez tą aplikację widzi, kontaktuje się z załogą i niejednokrotnie udziela pomocy właśnie za pośrednictwem tej aplikacji. Jak działa z kolei moduł SOS, to wyjaśnia współautor aplikacji Żegluj, Tomasz Templin. Jeżeli ktoś wezmie pomoc, to natychmiast mają informacje w postaci takiego migającego punktu, który użytkownik potrzebuje pomocy i dzięki temu mogą bezpośrednio nawigować do tej osoby. Znaczy nie muszą ich szukać, gdzie oni są, ani dopytywać, bo często jest to problem z opisaniem, gdzie pan jest na wodzie. Tutaj natychmiast mogą kierować się w dane miejsce. Aplikacja wskazuje szlak, na którym zaznaczone są płycizny i inne zagrożenia. w Polskim Radiu 24. A za 10 sekund już niecałe, 35 minut po godzinie 22. Kolejne propozycje przed nami w Polskim Radiu 24. Teraz opowiemy Państwu o tym, co robić, gdy kusi nas, by rzucić wszystko, założyć własną firmę i zarabiać w internecie, czyli o skutecznej strategii biznesu. Powtórka programu. o wiedzy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy rozmawiać o alternatywnej wersji powiedzenia, takiego typowego powiedzenia sfrustrowanego pracownika, czyli a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady i tą alternatywą jest równie kusząca opcja pod tytułem a może by tak rzucić wszystko i założyć własną firmę. Pomożemy dzisiaj trochę, taką mam nadzieję, trochę to marzenie zrealizować, a przynajmniej się do niego dobrze przygotować. No, a że niezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, fundację, instytucje, czy działamy jako freelancerzy, to nasza obecność online może o tym sukcesie zdecydować albo zdecydować o porażce. No to porozmawiamy sobie właśnie o skutecznej strategii e-biznesu. I tego właśnie na kursie na Uniwersytecie Otwartym, Uniwersytetu Warszawskiego, uczy doktor Przemysław Juskowiak, ekspert e-commerce i e-biznesu, strateg biznesowy, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, to czego dokładnie pan uczy swoich kursantów i kim są ci kursanci? Tak się zastanawiam czy to są osoby, które marzą właśnie o swojej firmie, marzą o uwolnieniu się z etatu, a może to są osoby, które już tę firmę prowadzą i tylko chcą doskonalić, doskonalić i, i, i zarabiać na przykład więcej. Mhm. Jest to taki no, dosyć szeroki przekrój osób zainteresowanych tą tematyką. Stąd też ten kurs jest taki bardzo kompleksowy. W sumie wynika to już z samej nazwy, bo mamy wprawdzie na porządku biznes w sieci. tak Teraz już mniej mówi się o e-biznesie, bardziej mówi się o biznesie w sieci. Natomiast to, co jest tutaj jeszcze... czyli takim... różnica? To znaczy, generalnie to jest to samo. to samo. Czy... Tak, to jest taka zmiana po prostu, że, że w ogóle tak sama definicja e-biznesu zawsze była bardzo taka banalna, jeżeli mogę to tak wyrazić, tak, bo stwierdzało się, że każda firma, która choćby ma adres e-mail, w zasadzie prowadzi e-biznes. Tak? No więc teraz hmm. dla rozróżnienia pojawiła się w, w ostatnich latach no, ta koncepcja, no, że jednak biznes w sieci to jest tak jak normalny biznes. tak, Nie tylko adres e-mail, tylko po prostu też rzeczywiście takie myślenie strategiczne, technologiczne, sprzedażowe i marketingowe. No i to jest to, co ja na tym kursie z moimi tutaj kursantami właśnie sobie omawiamy. Czyli jest to biznes sieci, strategia, technologia, marketing i e-commerce. Takie dosyć szerokie spojrzenie, ale takie musi być, bo te osoby, które przychodzą, no one mają właśnie różne potrzeby. Jest część osób, która już prowadzi swoje, swoje biznesy. Mogą to być sklepy internetowe, mogą to być jednak po prostu proste strony internetowe, gdzie po prostu prezentujemy siebie jako eksperta, czy chcemy właśnie zbudować ten personal branding, prawda? Czyli, czyli chcemy... ten biznes rozumiemy też jako biznes tak, osobisty tak, i markę Tak, tak absolutnie, mhm. absolutnie, tak. To już jakby, jakby słowo e-commerce to jest no, element oczywiście integralny biznesu w sieci, natomiast nie każdy rzeczywiście działa w tym e-commerce, dlatego, że to wymaga też pewnych technologicznych decyzji i rzeczywiście no, wdrożenie funkcjonalności takiej sprzedażowej, której my doskonale znamy, jak kupujemy coś, tak, czyli koszyk, kasa i potem koszyk, Konto klienta płatności Blik w Polsce bardzo popularne, więc również eksperci. Czyli ci, którzy po prostu mają wiedzę, tak, i właśnie chcą oferować usługi, chcą też sprzedawać tą wiedzę i myślą właśnie o kursach e-learningowych, myślą o e-bookach, tak, to są wszystko osoby, które potencjalnie właśnie też przychodzą na ten kurs, żeby się troszeczkę więcej dowiedzieć i albo już mają wstępne doświadczenia, albo dopiero szukają takiej kompleksowej wiedzy. I ja się bardzo cieszę, że jest zainteresowanie, bo no teraz jest oczywiście, no mamy rok 2026, tak, więc troszeczkę już czasu minęło, odkąd internet zaczął się rozwijać. Tak. E, mamy też oczywiście potężną konkurencję e, i z jednej strony jest o wiele łatwiej teraz wystartować z taką działalnością. Mamy narzędzia, one są e, no, też po prostu e, finansowo do wdrożenia właściwie przez każdego, to nie są zbyt duże kwoty, e, ale z drugiej strony to powoduje, że bariery wejścia są coraz niższe, więc właściwie no, każdy... Też o to zapytać, czy uczy pan też tego, jak duży budżet trzeba mieć i jaki jest tak, to, to są... budżet, gdy tak. od początku chciałoby się taki biznes w sieci zbudować Tak, oczywiście to też są kluczowe pytania. Mhm. I te osoby, które też... Mamy też tą grupę, która dopiero się przygotowuje, tak? Jeszcze też jest taka bardzo ciekawa grupa, która po prostu chodzi na takie kursy, żeby po prostu generalnie rozszerzyć sobie horyzonty. Ja bardzo szanuję te osoby, bo zwykle też frekwencja jest stuprocentowa. One po prostu rzeczywiście przychodzą, słuchają. Bo nic nie muszą, Prawda, tak naprawdę. Tak? Dokładnie, tak, Byt nie zależy od tego. Tak, tak. Jeszcze taką ciekawostką, nową grupą są osoby, które, które um, uczą się tego pod kątem rynku pracy i kompetencji mhm. zawodowych, czego wcześniej rzeczywiście nie było, tak? Natomiast teraz od kilku do dobrych lat tak jest. Jaki to jest budżet? To jest oczywiście to kluczowe pytanie. Pewnie też zależy od tego, jaką tak, firmę chcemy Tak, mieć. dokładnie, tak, więc możemy... Ale załóżmy, że na przykład mm -hmm. markę osobistą chcielibyśmy tak. zbudować i na przykład taką bardzo mm. piękną stronę ekspercką. O, no dobrze, to jest, to jest ciekawy case. Rzeczywiście często, często też takie pytania się pojawiają. Mamy też swoje własne case'y, oczywiście takie realne, nad którymi pracujemy, tak, więc um, ja zawsze tak ostrożnie podchodzę do tego tematu budżetu, żeby nie zniechęcić, tak, bo to może rzeczywiście na porządku zniechęcić. Tak? Natomiast dobra wiadomość jest taka, że od strony takiej technologicznej przygotowania tego, to są naprawdę niewielkie koszty. Jest tyle rozwiązań open source'owych, czyli takie, które są dostępne na zasadzie otwartego, otwartego kodu i one po prostu nic nie kosztują. Wiadomo, trzeba zapłacić za te usługi hostingowe. Jest bardzo dużo rzeczy do, znaczy partnerów do wyboru, do wyboru którzy też przyciągają nas promocjami, więc, więc od strony technologii to możemy się zamknąć kilkaset złotych. I możemy już z tym wystartować. Tak? Potem są koszty, które ja też zawsze rekomenduję, żeby je uwzględnić, związane z wymogami formalno-prawnymi, czyli dokumentacja. tak? Unia Europejska zaoszcza te przepisy, tak? więc my musimy niestety, nie będziemy w stanie tego napisać prawdopodobnie samodzielnie, więc jeżeli nie mamy zaprzyjaźnionych radców prawnych, to teraz też jest no, bardzo, bardzo bogata i, i rzetelna oferta dokumentów takich właśnie, które możemy sobie kupić. To też jest koszt poniżej 1000 zł. I to warto, to warto zainwestować. No i ten punkt najbardziej krytyczny. Reklama. Mm -hmm. tak? a, no bo też to widzę u swoich konsultantów, że oni przychodzą i nie mają jakby w głowie, że będą musieli realizować kampanie promocyjne i sobie myślą, że obecność tudzież prezencja, wolę na przykład to słowo prezencja niż obecność, a u, u nas w języku polskim to jest różnie. <śmiech> myślą sobie, że założymy sobie stronę, media społecznościowe i to wszystko tak samo upójdzie. Jeżeli mam zbudowany background, mam relacje już też w jakichś sieciach takich jak LinkedIn, to być może tak też będzie, albo nawet nawet całkiem prawdopodobne, natomiast jeżeli buduję dopiero świadomość swojej marki, to nie wydając pieniędzy na kampanię, będzie mi bardzo ciężko zbudować ten zasięg, tak? I jakie to są kwoty? Bo to się też pojawia pytanie. Ja zawsze mówię taką magiczną liczbę, że jak już masz tysiąc złotych miesięcznie, żeby rzeczywiście wydać na reklamę, co oznacza, że jesteś gotów stracić te pieniądze, to już jest dobrze, prawda? Natomiast jeżeli masz więcej, to szybciej będziesz budował te zasięgi, większe, no, krótszy czas jest na to, żeby te, cele też marketingowo-sprzedażowe były, były do osiągnięcia właśnie w krótszym okresie czasu, więc tak Pewnie to Pewnie zupełnie i... inna bajka jest wtedy, kiedy mówimy już o e, firmie sprzedażowej na mm -hmm, przykład, mm -hmm. albo jeśli do swojego już sieciowego istnienia chcemy dorzucić jakiś biznes. Ja to oczywiście mówię mm -hmm. bardzo kolokwialnie, ale pan doktor na przykład wspomniał o e-bookach, które mam wrażenie są tak, tak. bardzo popularnym źródłem dochodu dla różnych instagramerów, influencerów. To się to zgadza się, tak? To jest w sumie produkt już właściwie um, z jeżeli mogę tak powiedzieć, stary, tak, w co to oznacza, że e-booki e już są z nami bardzo długo i oczywiście produkcyjnie jesteśmy w stanie bardzo szybko coś takiego stworzyć. Jeżeli już mamy de facto znowu ten, ten, ten, ten background, tak, i mamy te nasze relacje, to oczywiście o wiele szybciej, o wiele szybciej po prostu wystartujemy z taką sprzedażą. To, co ja też staram się zawsze tak jasno przedstawić, że generalnie takie myślenie na dzień dzisiejszy, że mogę mieć biznes po godzinie, Godzinach, co kiedyś było bardzo popularne, prawda? Teraz w sumie też jest możliwe, tak? Tylko niestety po prostu będę musiał o wiele dłużej czekać mm -hmm. na efekty, tak? Czyli teraz rzeczywiście profesjonalne prezencje w sieci, profesjonalne biznesy w sieci, one po prostu no, działają tak jak każdy biznes, tak? Czyli musimy po prostu mieć te zasoby. To nie może być godzinka po wiadomościach. Dokładnie, Czy możemy to robić, tylko nie, nie możemy mm. się potem dziwić, że te efekty są, są takie troszeczkę albo opóźnione, ich nie ma. albo po prostu ich nie ma, tak? To samo właśnie dotyczy tej reklamy, tak? Więc ym, to, co, to, co kursa chcą robić, to oni właśnie chcą albo sprzedawać towary fizyczne. Czasami to jest rękodzieło, to są bardzo fajne takie biznesy, tak? Tutaj mamy zdecydowanie większą szansę na przewagę taką konkurencyjną, że to jest nasze, prawda? I wtedy też budujemy rzeczywiście świadomość naszej marki. To od razu wejdę tak. w słowo, Proszę, panie doktorze absolutnie. i zapytam o poradę eksperta, bo akurat rzeczywiście to jest taki popularny mm -hmm. Towar do sprzedania, nad którym tak. wielu też się może zastanawiać, tak. czy, czy, czy rękodziała nie sprzedawać. Co się bardziej opłaca? Założyć właśnie własny biznes w sieci i te rzeczy sprzedawać, czy na przykład polegać już na popularnych platformach, które nam taką sprzedaż ułatwiają? O, to też jest bardzo kluczowe pytanie, bardzo ciekawe. Ja ostatecznie bym polecał połączyć te dwa kanały. I taką mieć troszeczkę przynajmniej dwukanałową sprzedaż. Dlatego, że platformy typu Marketplace, one rzeczywiście zostały dla nas stworzone, żeby nam ten proces ułatwić. I możemy na przykład też wystartować tam, żeby w ogóle zbadać rynek i na, na ile teraz rzeczywiście jesteśmy w stanie czy po prostu nasze zainteresować się. Kogoś zainteresuje. Tak. Makamet tego jest taki, że jest tam masa innych podobnych sprzedających, tak, więc też po prostu no, nie staniemy się tutaj milionerami, tak? Mm. To wyrażając to kolokwialnie, i jesteśmy całkowicie zawsze zależnie od tej właściciela zarządzającego tą platformą. To jest duży minus. Więc w miarę szybko warto stworzyć swoją własną stronę, bo to naprawdę nie kosztuje dużo. Swój własny mały sklepik, jest mnóstwo rozwiązań open source'owych, jak WordPress, PrestaShop, no, takie znane dosyć marki a i sobie to połączyć, tak? Czyli, że jednocześnie sprzedawać po swu, poprzez swój własny sklep i oczywiście działać w tych platformach typu, typu marketplace. Zresztą, gdy się wejdzie w bioróżnych znanych twórców internetowych, to tam najczęściej nie jest jeden adres, tylko jest adres, który jest odnośnikiem do całego drzewka adresów i obecności na właściwie wszystkich możliwych platformach. Jak najbardziej. To zostawmy na razie pieniądze, które oczywiście w biznesie tak, tak. naprawdę są kluczowe, ale zostawmy na chwilę pieniądze, bo zastanawiałam się, bo cały czas też mówimy o początkach. Mhm. Z jakim mindsetem, z jakim nastawieniem powinno się wejść w mhm. zakładanie własnej firmy? Czy zakładamy i nastawiamy się na sukces, i właśnie z takim pewnym siebie podejściem idziemy w to, czy jednak no, trzeba się liczyć z tą porażką pierwszą, drugą, trzecią... Czy zawsze jest? Głowa trochę pochylona, tak. czy głowa do góry? Ja rekomenduję zawsze optymistyczne nastawienie, mm. ale takie realistyczne. Co realistyczny oznacza... optymizm. Tak, realistyczny to i sobie zapisać. <laughs> co chcę przez to powiedzieć, że też trzeba mieć odpowiednie takie kompetencje miękkie, tak i też oczywiście kompetencje takie no, typowe dla menedżerów, czyli umiejętność zarządzania stresem, zarządzanie swoimi własnymi emocjami. No bo będziemy napotykali się na różne, na różne tutaj wyzwania, tak. Też pojęcie frustracji nie jest obce tutaj przedsiębiorcom, zwłaszcza, no jeżeli oczywiście mamy też różne tutaj uwarunkowania, znowu formalno-prawne, prawda, podatki i tak dalej, i tak dalej, to nie są, to nie są po prostu Miłe uwarunkowania rzeczy. sprzyjające, tak? Więc jeżeli, powiedzmy tak, jeżeli rzeczywiście e, widzę tutaj siebie na tej ścieżce, tak, i przede wszystkim rozumiem jedną podstawową rzecz, tak, że ten, kto chce osiągnąć ten sukces, to on przede wszystkim musi dbać o swojego odbiorcę. Ja lubię tutaj używać pojęcia społeczności, tak, żeby o swoim kliencie i grupie docelowej myśleć. Nie po prostu, że to jest jakaś tam grupa niepowiązana ze sobą. E, I tutaj nie, nie, nawet nie demografia, w czyli... tylko my się... <śmiech> Tylko, że to jest, osoba, to jest grupa, która po prostu ma coś wspólnego. No musi być albo to wspólne zainteresowanie, albo to ta wspólna potrzeba, i ja jestem, moja rola jest, żeby to, żeby dostarczyć właśnie ten towar, tą usługę, ten produkt cyfrowy i generalnie wiedzę ten... Swoją. No właśnie, ten jeszcze szeroko pojęty content, tak? I właściwie ci profesjonalni dostawcy to robią, oczywiście wiedząc, że wszystko jest eksperymentem. Generalnie my tak przechodzimy sobie, właściwie każdy biznes, nawet najmniejszy jest mini startupem. A, no i da, no jakby koncepcja startupu sprowadza się do tego, że ja po prostu testuję różne modele biznesowe. Czasami mam lepsze wyniki, czasami mam gorsze wyniki. Staram się po prostu podejmować od samego początku lepsze decyzje. No i właśnie kursanci, którzy przechodzą na taki kurs jak mój, to chcą się nauczyć podejmować tych lepszych decyzji. tak? Pojęcie konsekwencji i wytrwałości to są te dwie cechy, które wyróżniają osoby osiągające sukces. Na ile to musi być sprofesjonalizowana działalność, a na ile wystarczy korzystać z mediów społecznościowych, żeby odnieść sukces Prowadząc swoją firmę. I tutaj znowu wracamy do tego punktu startowego i też ja już to, o tym wspomniałem, że jeżeli ja mogę oczywiście wystartować rzeczywiście ze swoją prezencją, działalnością po prostu na Facebooku, na Instagramie, um, jeżeli też będę po prostu rozumiał jedną zasadniczą rzecz, że będę uzależniony od tego partnera, od A do Z, tak? czasami się zdarza, że rzeczywiście rzeczywiście jakieś profile są zamykane. tak? I też muszę pamiętać, że atrakcyjność tych profili no niestety jest spadająca. tak? To już nie jest to, co kiedyś. To więc... nie jest Instagram 10 lat temu. Dokładnie, tak. Mhm. A więc jeżeli oczekuję po prostu, że sama moja właśnie obecność w tych mediach załatwi sprawę, czasami to się zdarza. To nie jest tak, że to jest generalna zasada, tak? ale jednak jeżeli od samego początku będę rozumiał, że najważniejsze jest to, że ja, ja tego anonimowego użytkownika, ostatecznie ci, którzy są w tych mediach, którzy mają jest z moją marką, to są anonimowi użytkownicy. Ja muszę ich przeciągnąć na swoją stronę i przekształcić ich właśnie w subskrybentów, w zarejestrowanych użytkowników, klientów. Czyli mówimy tutaj o tym sławetnym lejku marketingowym mm -hmm. i marketingowo-sprzedażowym. Tak? Czyli... To skoro, panie doktorze, mamy już budżet, mniejszy lub większy, tak. mamy odpowiednie nastawienie, tak. mamy pomysł, jesteśmy gotowi nad tym pracować, nie tylko mm -hmm. godzinkę po naszym podstawowym etacie, czy to wystarczy, żeby odnieść sukces? Czy jeszcze jakie są magiczne składniki tutaj potrzebne? Ale Odrobina tutaj... szczęścia? Też. I znajomości. A, zna... No tak, znajomości, znaczy na przykład znajomości mają ogromne znaczenie mm. przy, przy takim handlu klasycznym, mm. tak? Czyli jeżeli ktoś po prostu nie ma pomysłu na rękodzieło, bo nie ma tej kompetencji, nie wie też, co, co chce produkować, ale chce, po prostu chce handlować, tak? Czyli ten klasyczny, najstarszy e-commerce, to wtedy oczywiście znajomości są, czyli może relacje, budowanie relacji z dostawcami, to jest kluczowa sprawa, tak? Czyli sobie znajomości znaleźć tych odpowiednich dostawców, którzy będą rzetelni, wiarygodni, którzy mi też dadzą odpowiednie ceny, tak żebym mógł rzeczywiście na tym zarabiać. Więc tutaj absolutnie jest to fundament, tak? Natomiast jeżeli jestem ekspertem, ja mam swoją wiedzę, tak? Bo miałem, mam swoje wykształcenie, mam swoje know-how, doświadczenie, to oczywiście prawdopodobnie już w ogóle wcześniej zbudowałem sobie ewentualnie to nazwisko pracując dla kogoś, tak? Jak teraz wychodzę z tego i zaczynam pracować na swój własny rachunek, to też oczywiście mam troszeczkę lepiej. Czyli uwarunkowań jest strasznie dużo Najważniejsze jest to, żebyśmy, żebyśmy właśnie pamiętali o tym, że ostatecznie moja rola jest w cudzysłowie obsługiwać tą konkretną społeczność, tak, czyli dostarczać te najlepsze rozwiązania w szerokim rozumieniu, też inspiracje, aranżacje, jeżeli mówimy o meblach, prawda? A jednocześnie zawsze kłaść nacisk na to, że po prostu ostatecznie oni muszą zrozumieć, że ja mam dla nich unikalną propozycję wartości. Czyli takie, takie, takie hasło bardzo popularne, ale też właściwe, unikalna propozycja wartości przy czym względna, tak, czyli e, to nigdy nie będę unikalny bezwzględnie, bo na przykład zawsze znajdzie się ktoś, kto jest tańszy ode mnie. Ale jeżeli ja po prostu będę dbał o szczegóły niektórzy właśnie dbają o takie sz szczegóły swojego, no, po prostu wyglądu swojej marki, design, i własne ikonki, własne zdjęcia, własne opisy, oczywiście z pomocą teraz Komunikacji także z odbiorcami. Dokładnie, i, tak. Mm -hmm. I rzeczywiście dbanie o tą społeczność, to ci zwykle osiągają właśnie ten sukces. Ja przyznaję, że zawsze z podziwem myślałam o twórcach internetowych, influencerach, którzy tak. pewne rzeczy, o których pan doktor mówi, robili nieco pioniersko, ale też intuicyjnie. Że na przykład wymyślali Niektórzy sobie, takie, tak. że na TikToku będę zwracał się w, do swoich odbiorców, nie wiem, kto nim będzie przecież, mm -hmm. ale y, tak jak do najbliższej koleżanki, z którą rozmawiam mm -hmm, na Messengerze mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. To jest fantastyczne, że ma się taką smykałkę do, do, no do tego niektóry, biznesu. niektórzy mają taki talent po prostu, tak? Ale też, no, zwłaszcza ten influencer, on przede wszystkim, no, on musi siebie sprzedać, mm -hmm. tak? Więc on też gdzieś... Swoją osobowość. A, dokładnie, mm -hmm. tak? Więc gdzieś po prostu on też powinien naturalnie mieć taką cechę, to są te kompetencje, które po prostu dają no, tą możliwość takiego łatwego nawiązywania relacji. Niektórzy to mają taką rzeczywistą kom kompetencję, Inni pewnie troszeczkę udają. <głos> Natomiast, jest to rodzaj tak, jakiejś no, gry, Każdy prawda? człowiek jest inny mm -hmm. i właściwie biznesy tworzą ludzie. Tak? I teraz to w zasadzie od tego człowieka zależy też z kim będzie współpracował, w jaki sposób będzie chciał siebie pokazać. i Im bardziej, właściwie na dzień dzisiejszy cały czas się liczy taki rzeczywiście profesjonalizm i rzetelność. Tak? Nie, wcale nie masa. Ja też się nie powinienem bać tego, że jest dużo konkurencji. Jeżeli rzeczywiście zrozumiem, co jest to moją unikalną propozycją wartości i mam jakieś tam ideę, kto będzie tym moim odbiorem bo potem to rynek weryfikuje, ale ja też powinienem z tego wyciągać wnioski. Więc... Czyli to jest właściwie pierwszy krok do, tak. do swojego biznesu, najpierw zdefiniować właśnie to, o czym pan doktor powiedział. No absolutnie tak, absolutnie. Mm. Ja muszę mieć jakieś wyobrażenie. Na początku jest to niestety takie subiektywne wyobrażenie, kto będzie tym moim odbiorcą. Mówi się o tej sławetnej Bayer Persony, tak? Czyli? No to jest taka konstrukcja, taki ten idealny przedstawiciel tej właśnie mojej grupy docelowej i szkoły marketingowe w cudzysłowie, no też zachęcają do tego, że żeby zrobić rzeczywiście taki rozbudowany profil, żeby nazwać tego człowieka, żeby teraz sztuczna inteligencja pozwoli nam wygenerować takie przykładowe zdjęcie i jakby no, w tym momencie skupić się na tym, że to jest ta osoba, z którą ja będę rozmawiał jako przedstawiciel tej mojej, tej mojej szerszej grupy. Oczywiście potem projekt jest projektem. Ostatecznie muszę mieć tego klienta, żeby móc zweryfikować, czy rzeczywiście on taki jest, więc to potem podlega zmianom. Tak? Ale takie myślenie właśnie strategiczne i wyobrażanie sobie, po prostu w ogóle projektowania lubię używać to, to pojęcia po, mm -hmm. Wpierw zaprojektuj sobie to, tak, podejmując te naj, najważniejsze proste decyzje strategiczne, potem zacznij to wdrażać, czyli nie czekaj nie wiadomo ile czasu, żeby zbudować super stronę, tylko wystartuj z, z tymi podstawowymi. Tak Jeden naprawdę. niedoskonały krok jest lepszy niż stanie Absolutnie. w miejscu w oczekiwaniu na doskonałość. Absolutnie. To jest bardzo piękna teoria, którą bardzo <słysza> trudno jest przełożyć na praktykę. Panie Słysza, doktorze, oczywiście moglibyśmy jeszcze tutaj rozmawiać o tym, tak. jak to wszystko powinno wyglądać, jak konkretnie powinna ta komunikacja y, wyglądać. Natomiast y, tu w w tym momencie możemy na kurs odesłać, tak. żeby aż tylu tajników nie zdradzać, ale w takim razie, skoro mówiliśmy jak, to na koniec chciałam zapytać o takie rzeczy, których absolutnie nie powinno się robić, kiedy myśli się o własnej firmie i zaczyna się ją prowadzić, albo dopiero się do tego zabieramy. Znaczy przede wszystkim trzeba, oczywiście no jako też przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego tak, i nauczyciel akademicki, to zawsze podkreślam, że etyka jest najważniejsza. Czyli po prostu też nie obiecujemy na przykład czegoś, mówimy tutaj o tej właśnie unikalnej propozycji wartości, tak, to no nie chodzi o to, żeby coś wymyśleć, co jest teraz modne, tylko chodzi o to, żeby, żeby po prostu móc rzeczywiście to dostarczyć, tak, więc na przykład, jak weźmiemy sobie taki najstarszy przykład, marka niemiecka, która wprowadziła jako pierwsza 100 dni na darmowy zwrot, już tego wycofali się z tego mhm. oczywiście po, po, po wielu latach, no to jeżeli ja mam taki pomysł, że będę coś sprzedawał, jakieś właśnie towary i dam klientowi możliwość, zwracać te towary przez, bezpłatnie przez 100 dni, bo, bo przepisy jakby, no oczywiście krótszy czas wymagają, no to prawdopodobnie sobie z tym nie poradzę finansowo. I w ogóle jakiekolwiek obietnice, które nie jestem w stanie spełnić, to są bardzo no, nie, nierozważną ścieżką, więc tego bym nie rekomendował. Etyka, co jeszcze? To właściwie wszystko się kręci wokół, mhm. wokół tego tematu, tak? Czyli na przykład, a, choćby kwestie właśnie tych, tej dokumentacji formalno-prawnej i żeby nie mieć a, takiego przekonania, że rzeczywiście jestem w stanie samodzielnie sobie ze wszystkim poradzić. Czasami muszę poszukać tego wsparcia, zwłaszcza, że takie wsparcie jestem w stanie uzyskać niewielkim kosztem. No i generalnie takie po prostu rzeczywiście, no, długofalowe podejście do biznesu, tak? Czyli jeżeli, o, i to też się czasami rzeczywiście spotykam, jeżeli ja oczekuję, że w poniedziałek założę, że uruchomię sklep internetowy i już po dwóch, trzech dniach będę miał, nie wiem, 10 tysięcy wygenerowanego przychodu. To ja oczywiście zawsze trzymam kciuki, tak? Uh -huh. Natomiast uh -huh. prawdopodobieństwo jest raczej takie, że taki poziom osiągnę za kilka miesięcy. A zdarzało się, że wracał do pana student, kursant, podopieczny. Ktoś tu kto do pana zwrócił się jako do stratega biznesowego i powiedział, świetnie sobie teraz radzę, dzięki. To się rzecz, znaczy ja to widzę nawet, to ja teraz nie muszę konkretnie, ja wykorzystuję casey moich kursantów, też żeby pokazywać właśnie nowym kursantom, do jakiego punktu mogą dojść oczywiście trzeba zawsze brać poprawkę na to, bo ja też mógł teraz wymienić sklepy polsk, polskie marki, mm -hmm. które osiągnęły ten sukces, ale mamy rok 2026, a taka marka pracowała na ten, na ten sukces 10, 10 lat. 10 lat temu to wyglądało jeszcze inaczej. Więc taki kurs on oczywiście musi zobaczyć, aha, no ale to, no jak ja to teraz osiągnę, tak? No dobrze, no musisz troszeczkę popracować, tak? Czyli też takie bardziej długowzroczność, bym rekomendował, nie krótkowzroczność i troszeczkę cierpliwości, mm -hmm. tak? Czyli I trochę nie... pokory pewnie też. Absolutnie. Tak. Fantastycznie. No to powoł zostaje życzyć powodzenia w prowadzeniu własnych biznesów i niech przychodzą do Pana kolejni kursanci pokazujący swoje obroty, dochody Zapraszam. i same sukcesy. Bardzo dziękuję. Mamy Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Juskowiak, ekspert e-commerce, biznesu strateg biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie. Otwartym Mówu był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Studio Wiedzy.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 Reklamie. Autopromocja. Od 22 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Dla wielu Polek i Polaków było to ogromne marzenie. Spełniło się 1 maja 2004 roku. I właśnie o naszym wejściu do Unii będę rozmawiał z Janem Truszczyńskim, byłym pełnomocnikiem rządu RP do spraw naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Oraz z Jarosławem Pietrasem, byłym sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. 1 maja, godzina 15.06. Paweł Wojewódka, zapraszam. Autopromocja.